Serdecznie witamy w dzisiejszym świątecznym spotkaniu, podcastowym spotkaniu. Mój podcast nazywa się Alicja. Wiesz, jak się nazywa mój podcast? Nie tylko dla orłów. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dzisiaj mamy pierwszy raz w naszym podcaście Olafa i twojego przyjaciela, jak się nazywa? Nodiego. Nodiego. Nodi to jest? Krasnal. Krasnal. Alicja ma swoją przyjaciółkę, w zasadzie przyjaciela, jak się nazywa? Fioletek. Fioletek. Jest to Pegas z Poznania, prawdziwy taki poznański z opery. Który mieszka w zamrażalce. Tak, mieszka w zamrażalce. I dzisiaj podcast z cyklu Dzieci, Dzieci Wiedzą lepiej, czyli będziemy rozmawiać o świętach. Monika Malec i taka jest moja pastorałka. Serdecznie witam w dzisiejszym podcaście Dziecięcym Świątecznym. I zaczynam piosenką, która ukazała się w pierwszym podcaście Świątecznym podcaście Nie Tylko dla Laurów. Wystąpi Szczepan. I moja następna osoba. Gwiazdy na dachach, zając ma stracha, wnet będzie wisiał przy oknie. Niebo się bieli, gubią, a nie lip Nie brak mu na święta przyjaciół, tobie jest lepiej gwiazdkę masz, przecież w niej odnajdziesz, to coś straci. Taka jest moja pastorałka, złączył śnieg biedny świat. Święta już tuż, tuż i słyszałem, że będziecie w jasełkach brać ud udział. Czy to prawda? Tak, tak, ja będę listkiem. A ty, Ola? Ja krasnalem śmiesznym szelkami w autka. Aha, fantastycznie. I w takich jasełkach to o co chodzi? Y żeby śpiewać i się za różne rzeczy albo Żeby pokazywać, przebierać. Żeby pokazywać się. to, co inne dzieci. Mm -hmm. Ale o co chodzi w jasełkach? To jest jakiś teatr, czy przedstawienie, czy jak to? Przedstawienie. Ale co się przedstawia? Yy, Różne sztukę. zwierzęta. Albo rzeczy, albo ludzi. Ludzi. Mm -hmm. I to jest bardzo związane ze świętami? Tak. Bo jasełka to takie święta. Mm -hmm. Czyli aniołki. I co tam jeszcze? Jezus. Tak. Kto to jest Jezus? To taki pan, który zmarł r... Przed wszystkimi ludziami Aha. Ludźmi. Ludzi. Ludźmi. Ale czemu zmarł? Bo był na jasełkach, czy jak? Nie, no bo... No bo, no bo on jest święty. Olicja. No, bo... Czemu zmarł? Chodzi ci o to... Chodzi mi od świętego turyckiego. Aha. Czyli Jezus był Turkiem. Nie Tak czy nie? Tak. Olaf mówi, że był Turkiem Nie, no bo, tak. no bo, bo Jezus To imię Boga mhm. Jezus mhm. to mieszka w no bo. Ale nie ma chaty? Nie ma domu ani chatki Czemu? No bo, no bo nie ma domu, no bo nie ma pieniędzy mhm, Ale teraz na przykład zobacz nie wiem, bardzo dużo ludzi zmienia swoje domy, wyjeżdża z jednego kraju i jedzie do drugiego kraju i oni się nazywają imigranci. Coś słyszeliście o tym? Ale Jezus cały czas mi nie nie. W w Całe życie wstające? Aż będzie Bogiem. A Bóg? Kto to jest? To jest taki Pan, który nazywa się jak go tak nazywałem? Jezus? Jezus. Ten Turek? Tak. To... On jest Bogiem, dla dlatego zmarł przed wszystkimi, tak. a Bog mm. może karać. Aha. No właśnie, właśnie czyli, może Czyli karać. mieszka w stajence, jest Bogiem i może karać i dlatego obchodzimy jasełka, tak? Tak. Jak to w skrócie można by powiedzieć. No właśnie. Aha. I zatem robimy małą przerwę i wracamy po chwili i porozmawiamy dalej. Słuchajcie, poszukać, to nie tylko dla oczu. Właśnie tego po głowie, pewnie też po Jeśli chcecie, mogę gadać, lecz nie będę ci zjadać. Zimną radę w sercu czuję, dziś Spotykamy się dzisiaj z przemiłą Alicją i z bardzo przystojnym Olafem. Chciałem powiedzieć, Alicja... Z I z Pegazem. I z Pegazem no, no Nodim. Nodim. Alicja, chciałbym się spytać, ile masz lat i co to jest podcasting dla Ciebie? Four. Four. Czyli cztery. Tak. Cztery czy... lata. Tak. A czym dla Ciebie jest podcasting? Kiedy spotkałaś się z podcastingiem? Um, kiedy Filip powiedział, że będziemy nagrywać. Mhm. Olafie, ile Ty masz lat? I też to samo pytanie. Pięć. Y Pięć. Pięć. I coś wiesz o podcastingu, o nagrywaniu? Spotkałem się z podcastingiem. jak powiedziałeś... podcastem. Z podcastem. Jak powiedziałeś że będziemy nagrywać. Hmm, dobrze. Yy, właśnie, nagrywamy coś takiego. Zobacz, tu się pali czerwona lampka, to znaczy, że się nagrywa. Tak. Yy, chciałem się spytać... Yy podcasting to jest takie trochę inne radio nagrywa się i potem się to puszcza, że tak powiem rejestrujemy, nagrywamy to, co mówicie i czy wasza jasełka ktoś będzie nagrywał, czy będzie można to sobie oglądnąć gdzieś, na przykład w telewizji albo nie wiem Nie oglądałem te pierwsze jasełka tak i były fantastyczne, czy nie? tak, a ja nie oglądałam nie no ty, Alicja, z Olafem jesteście przyjaciółmi coś więcej was łączy? jesteście może parą? chłopak, dziewczyna? Wchodzicie razem za rękę? Z czasem. Mm -hmm, mm -hmm. Ja lubię same dziewczynki, a ty lubisz same chłopaki. Tak. No to niedobrze, lubię bo ty powi powinieneś lubić dziewczyny. a Alicja powinna lubić trochę chłopaków. Jednego chłopaka i, i dużo dziewczyn. Słuchajcie, poskazuję tylko na Adziu. Wracamy do świąt i chciałem się spytać, bo święta, jak już powiedziałem niedługo, niedługo, niedługo, czy macie jakieś wymarzone prezenty? od mam ja, samolot Lego! A, Alicja? Ja mam wymarzoną rybkę, no, no i jeszcze coś, no i pieska. Pieska. A rybka do jedzenia na talerzu? Nie. A jaka? Taka żywa. Żywa? W A I potem ją młoteczkiem ciach, ciach, ciach? Karpia? Nie. Nie? Aha, tak żebyś mogła karmić? Mam złotą rybkę. A, złotą rybkę, co spełnia życzenia, tak? Tak. Mhm. To ile taka rybka spełnia życzeń? Tady. To już wiemy, że samolot z Lego to jest twoje marzenie. Nie, trzy życzeń. Trzy życzenia. Alicja ja też ma ten. Ja chciał coś jeszcze czy o prezentach. No to mów. Chciałbym jeszcze żyrafę żywego kota. Aha, a przecież masz psa w domu pewnego. Nie będą się zjadały? Aleks. Oraz miał kota Iwana. Przed śmiercią nazywał się Iwan, bo już zmarł. Aha, Jezus? Nie Iwan. Iwan, aha, bo mówię, że Jezus też zmarł. Nie? Tak. No. Ale to był Bóg kot. Aha. No, bo, no bo ten kot robił. Babci. Babci Małgosi kupę i siku pod łóżką. <gry> no tak to bywa, tak to bywa. Dobrze, chciałbym się spytać też rok 2015, już się prawie kończy, chciałbym się spytać podsumowanie tego roku, co dla Was było najważniejsze w tym roku. Alicja, spytam się Ciebie pierwszej. Hmm. Jaki, jaki był dla Ciebie ten rok? Fantastyczny. A jakieś przykłady albo coś? Bo dostałam ,łam książkę mhm. Dostałam książkę z różnymi bajkami, baśnie I to tylko dlatego był fantastyczny, że dostałaś baśnie, tak? Tak, i że dostałam jeszcze... Ee, fioletkę nie. fioletkę dostałam Dwie do i w latce podcastu tylko dla orów. Nie tylko. Nie tylko podcastów dla orów. Tak, znaczy słuchajcie podcastu nie tylko dla orów. Nie tylko dla orów. Słuchajcie, nie, jeszcze raz mam to powiedzieć, tak. tak? Halo, halo, słuchajcie. Nie tylko podcastów dla orów, tak? Nie, podcastu nie tylko dla orów. Podcastu nie tylko dla orów. O, właśnie, dziękujemy. Alicjo, jakie masz skojarzenia z wampirami? Halloween było całkiem niedawno. Słyszałem, że się przebrałaś za potworną potworzycę. E, tak, to prawda. Mhm. I co, straszyłaś kogoś? Wypijałaś krew komuś? Nie, no bo nie przebrałam się za wampira tak. przecież. Aha, ale masz zęby takie wielkie, że mogłabyś... No ale mogę ugryźć. Możesz ugryźć. Tak. Więc uważajcie. Uważamy. Mówię te pajączyny, pająki. Mhm. Przez on, jestem do pająków. Masz, ja też. masz taki, taki ciemny pajęczowy charakter, tak? Lubisz pajęczyny. Ja Pająki. też. Pająki są takie spokojne, nic nie zrobi! zaś siostrze krew na przykład czasem? Nie, ale nie? czasem mam zakładam maskę wumpira Aha. w radiu tutaj, w którym nadajemy, czyli to się nazywa? Jak? Alicja to się nazywa? nie tylko dla orłów. No właśnie, tak. No Ale tym... mówili, że nie tylko dla ptaszków i potem mówili, że nie tylko dla orłów. No, a to tego nie widać, więc e, nagrywamy dźwięk, nie widać Twoich zębów, dlatego tak mówię, o tym mówię właśnie. I wracamy po chwili i będziemy rozmawiać jeszcze o innych, innych rzeczach. Słuchacie podcastu Nie tylko dla orłów. Wszystko, co żyje, bielą okryje krzywdy wyrówna i żalane. Nie dźwieg zająca, więcej nie trąca, wilk, przysiąg zostać jaroszem. Samotnej jodle już jest mniej podleg. Jak już powiedziałem, rozmawialiśmy dzisiaj troszeczkę o świętach, rozmawialiśmy o tym tureckim Bogu. Powiedzcie mi właśnie o tym Jezusie, bo święta to są właśnie o Jezusie. Ola, chciałem się spytać właśnie o święta i o tą całą tradycję. I jak to na przykład w domu celebrujecie? Jak to wygląda u Was w domu? Pamiętasz, jak to było rok temu? Na gwiazdce to mam wiele różnych smacznych potraw. Mhm, właśnie, jakie są potrawy i ile? U mnie w gwiazdce naj Więcej to jest 100. 100 potraw. Alicja, a u ciebie na święta e, ile jest potraw? Dwie. Mhm. Czyli twoje najlubieńsze potrawy to jest co? Aktimel i Sałata. Mm, fantastycznie. Idealne świąteczne e, potrawy: Aktimel i Sałata. Olaf, twoje najlubieńsze potrawy? Biała kiełbasa. Mhm. Jeżeli jest jakaś babka, to ja zawsze się do niej dokradam i ją zjadam. Mhm prawie całą. Tu Alicja jest fajną babką, co myślisz o niej? Zjem ją. Dobrze, może za parę ja lat. Babką. Babeczką. Nie jestem Jesteś babaczką. Słuchajcie podcastu nie tylko lorów. O, chciałbym się spytać, jak sytuacja polityczna na świecie ostatnio. I co? Super fantastycznie. No dobrze, a jak sytuacja w przedszkolu? Chciałbym się za tym spytać, e, jaki... Super, fantastycznie. Tak. Dla mnie trochę źle, trochę fajnie. No to y, źle, bo. Ź źle, bo trochę. Tymek mnie pięścią. Aha. Trochę się biliśmy robotami, to było fajne. Mm, mm -hmm. Masz trochę przyjaciół i trochę nieprzyjaciół, tak? Aha. Ale Tymek jest moim przyjacielem. Aha, jest z Turcji? Nie wiadomo. Ola i Gawysio, to też są moi przyjaciele. Nawet, nawet Naomi. Naomi, właśnie, a dziwne imię Naomi. Czemu ona ma takie dziwne imienie polskie? Ja z Anglii. Z Anglii. A, z Anglii. Nie tylko na Bo lepiej jednak słuchać podcastów, aniżeli ladać. Wracamy po chwili i rozmawiajmy jeszcze o świętach. Ostatnie takie króciutkie wejście o świętach. Potem w potem kuchni jeszcze trochę sobie porozmawiamy o tym podcaście. Możemy, no właśnie, właśnie, bo podcast to fajna rzecz. Z dzieciakami można porozmawiać, szczególnie jak Alicja robi różne ćwiczenia podczas nagrywania. E, Ola chciałem się spytać, bo jeszcze mnie nurtuje pytanie o tego e, świętego tureckiego. Ola chciałem się spytać właśnie, co z tym Jezusem, jak to sprawa? I słyszałem, że macie religię w przedszkolu, tak? Tak, no pewnie ksiądz przychodzi no i, i daje nam jakieś kolorowańki. Mhm, ale jakie? Co tam kolorujecie? Anioły. Tak, anioły znicze. Znicze? A anioł co to jest anioł? anioł to jest taki pół człowiek, pół ptak. Aha. Nie, to jest taki pół To jest taki skrzydlaty człowiek. Mm -hmm. A tak, czem... ale to jest anioł stróż. Tak. I co robi anioł stróż? Pilnuje Nie. na parkingu coś? Nie, pilnuje nas. Aha, pilnuje Żeby... żeby żaden wrog się nie podkradł. Właśnie, a z której strony przechodzą wrogowie? Wrogowie wasi czy wrogowie naszego kraju? Wrogowie naszego kraju. Mhm, czyli kto, no, kto na przykład może być wrogiem na, naszego kraju? Um. Alicja, kto może być wrogiem naszego kraju? Inglot. Inglot, to taki twój lekarz. Inglot, tak, to jest lekarz ulubiony Alicji. I ja bym chciał skończyć tą rozmowę, bo nie, nie prowadzi nas w dobrym kierunku. E, chciałbym skończyć właśnie z tym Jezusem. i chciałbym żeby się... jesteś z których jesteśmy dobrzy. Aha, no. no może być. dobrze. Ja zatem chciałbym zakończyć dzisiejszy podcast, żebyście życzyli coś pa, pa. Naszemu, y, naszemu podcastowi i naszym, naszym słuchaczom czegoś fantastycznego na 2016. Blii. Życzę wam, wam, wam jednorożców. Tak. A Olaf, ty czego życzysz wszystkim ludziom na świecie? Pająków. Nie, ale na poważnie. Ja życzę jednorożców, na no i kresnarków. Jakieś życzenia takie, nie wiem, żeby był pokój na świecie, żeby żaby nie Dobra. zdychały, albo coś. Dobra. Ala, co? Życzę dobrych świąt. O, super, fajne życzenia. A ty, Olaf? Dziękujemy wam za, te, za, tym, za to spotkanie. Olaf ma na pomalowaną twarz przez Alicję. Bardzo dziwnie. Alicja przez... Y, sama się pomalowała? Tak, y, tak. Y, zatem... Y, Salem ale, Aleikum, tak jak to się teraz mówi w dzisiejszym świecie? Tak, salam alejkum. Tak, salem alejkum. I świąt nie, świąt nie będzie w takim razie. Do usłyszenia. No bo wszyscy przechodzą na inną religię. No dobra, dobra. Skończę z tymi diabłami. Dobra. Ja też skończę z tymi diabłami. Nie ćwierdzająca więcej nie trąca wilk, przysiąg zostać jaroszem. Samotnej jodle już jest niej powlek, gwiazdki, było dość i pro. A teraz odzew słuchaczy o naszym ostatnim podcaście. Zasnął. Nogi sobie zasnął. Ważne, że skacze. Ale w nie może być chrapia... chrapany. No właśnie.